Proroctwo Lamanity Samuela do Nefitów, rozdziały od 13 do 15 włącznie. Rozdział 13. Lamanita Samuel prorokuje o zagładzie Nefitów, jeśli się nie nawrócą. Pan przeklnie ich i ich bogactwa przez ich niegodziwość, ponieważ wzgardzili prorokami i kamieniowali ich. Będą otoczeni przez demony i ich zagłada stanie się pewna. Niemożliwe jest osiągnięcie szczęścia przez czynienie niegodziwości. I w 1986 roku nefici pozostali niegodziwi, podczas gdy Lamanici ściśle przestrzegali przykazań bożych według prawa Mojżesza. I stało się, że tego roku Lamanita Samuel przyszedł do Zarachemli i zaczął nawoływać do nawrócenia. I czynił to przez wiele dni, aż go wyrzucili i zamierzał powrócić do swego kraju. Ale usłyszał głos Pana, że ma zawrócić i prorokować tym ludziom, Cokolwiek Pan przeleje w Jego serce. I stało się, że nie pozwolili Mu wejść do miasta, dlatego wszedł na mur i wyciągnąwszy rękę, wołał i prorokował im o tym, co Pan przelał w Jego serce. I powiedział im, Ja, Lamanita Samuel, przekazuję Wam słowa, które Pan przelał w me serce. Oto nakazał mi powiedzieć wam, że miecz sprawiedliwości wisi nad tym ludem i że nie przeminie czterysta lat, gdy spadnie na ten lud. Pewna zagłada czeka ten lud i nic ich nie ocali, jeśli się nie nawrócą i nie będą wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na świat, będzie cierpiał wiele i zostanie zabity za swoich. Anioł Pański Oznajmi mi tę nowinę, radując mą duszę I zostałem wysłany do was, aby ją wam głosić Abyście także mogli się radować, ale nie chcieliście mnie przyjąć Oto tak mówi Pan Twarde stały się serca nefitów jeśli się nie nawrócą, odbiorę im moje słowo i mego ducha I nie będę ich więcej znosić, ale podburzę ich braci przeciwko nim I nie przeminie czterysta lat, gdy porażę ich mieczem Głodem i zarazą I nawiedzę ich w mym gniewie I niektórzy z czwartego pokolenia waszych wrogów przeżyją Aby ujrzeć waszą zupełną zagładę Tak się stanie Jeśli się nie nawrócicie, mówi Pan I czwarte pokolenie wrogów przyniesie wam zagładę Jeśli jednak nawrócicie się I powrócicie do Pana swego Boga Odstąpię od mego gniewu, mówi Pan Tak mówi Pan Błogosławieni ci, którzy nawracają się i powracają do mnie, ale biada temu, kto się nie nawraca. Biada temu wielkiemu miastu Zarachemla, które ocalało ze względu na sprawiedliwych. Biada temu wielkiemu miastu, gdyż widzę, że większość jego mieszkańców znieczuliła swe serca wobec mnie, mówi Pan. Ale błogosławieni ci, którzy się nawrócą, gdyż ich oszczędzę. Oto gdyby niesprawiedliwi mieszkający w tym wielkim mieście nakazałbym, aby ogień stąpił z nieba i pochłonął to miasto Ze względu na sprawiedliwych zostało ono zachowane Ale nadchodzi czas, mówi Pan, gdy wypędzicie spośród siebie sprawiedliwych i wtedy będziecie dojrzali do zagłady Biada temu wielkiemu miastu z powodu zła i niegodziwości, które w nim obfitują. Biada miastu Gideon z powodu zła i niegodziwości jego mieszkańców. Biada wszystkim miastom Nefitów z powodu zła i niegodziwości ich mieszkańców. Oto przekleństwo spadnie na ten kraj, mówi Pan Zastępów, z powodu tych, którzy tutaj mieszkają, z powodu ich zła i niegodziwości. I stanie się, mówi Pan Zastępów, nasz wielki i prawdziwy Bóg, że kraj ten będzie przeklęty i ten, kto ukryje w ziemi skarby z wyjątkiem sprawiedliwego, czyniącego to dla Pana, nie znajdzie ich. Oto pragnę, mówi Pan, aby kryjąc swe skarby, czynili to dla mnie. I przeklęty będzie ten, kto uczyni to nie dla mnie, albowiem tylko sprawiedliwi kryją swe skarby dla mnie I ten, kto tak nie czyni, będzie przeklęty razem ze swym skarbem I nikt nie odzyska tego skarbu z powodu przekleństwa kraju I nadejdzie dzień, że ukryją swe skarby, gdyż ich serca będą opanowane pragnieniem zachowania bogactw a będą chowali swe skarby, uciekając przed wrogami i będą przeklęci razem ze swymi skarbami, albowiem nie ukryli ich dla mnie i tego dnia zginą, mówi Pan. Słuchajcie mnie, mieszkańcy tego wielkiego miasta, słuchajcie słów Pana, Gdyż powiedział, że jesteście przeklęci razem ze swym bogactwem Albowiem całym sercem pragniecie bogactw I nie dajecie posłuchu słowom tego, kto wam te bogactwa dał Nie jesteście wdzięczni Panu, waszemu Bogu, za to, czym was błogosławił Myślicie tylko o swoich bogactwach, a nie myślicie podziękować za nie Panu, waszemu Bogu nie starajcie się, aby wasze myśli dosięgły Pana Zamiast tego wasze serca Przepełniają się dumą, pychą, zawiścią Pragnieniem walki, pragnieniem prześladowania innych Mordowania i czynienia wszelkiego zła Dlatego przez waszą niegodziwość Pan Bóg przeklął ten kraj i wasze bogactwa Biada temu ludowi Albowiem nadszedł czas Że wypędzacie proroków Szydzicie z nich Rzucacie w nich kamieniami Zabijacie ich i krzywdzicie na wszelki sposób, tak jak czyniono to w dawnych czasach. A mimo to mówicie, gdybyśmy żyli w czasach naszych praojców, nie zabijalibyśmy proroków, kamieniowali czy wypędzali. Oto jesteście od nich gorsi, gdyż jak Pan żyje, prorok, który przychodzi do Was i głosi Wam słowo Pana, wykazując Wam Wasze grzechy i niegodziwość, naraża się na Wasz gniew, wypędzacie go i wszelkimi sposobami staracie się go zgładzić. Mówicie, że jest fałszywym prorokiem, grzesznikiem i że należy do diabła, albowiem wykazuje Wam, że czynicie zło. Ale, jeśli przyjdzie do Was ktoś, kto powie, Cokolwiek czynicie nie jest złem i nie zostaniecie za to ukarani I powie, patrzcie z góry na innych i traktujcie ich z wyższością, jeśli uważacie się za lepszych i postępujcie jak chcecie Jeśli przyjdzie do was ktoś, kto będzie wam tak mówił, przyjmiecie go i uznacie za proroka Będziecie go szanować, oddacie mu część swego złota i srebra i przyodziejecie go w kosztowny ubiór, ponieważ będzie wam schlebiał, mówiąc, że wszystko jest w porządku. Gdy będzie tak postępował, nie będziecie mu mieli nic do zarzucenia. Niegodziwe i przewrotne pokolenie, ludzie o twardym sercu, jak długo myślicie, Pan będzie was znosił? Jak długo będziecie pozwalali wodzić się głupcom i ślepcom? Jak długo będziecie wybierali raczej ciemność niż światło? Rozpala się już przeciw wam gniew Pana i przeklął on ten kraj przez waszą niegodziwość. Nadchodzi czas, gdy przeklnie wasze bogactwa, że zaczną wam się wymykać z rąk i nie będziecie mogli ich zachować na dni swego ubóstwa. W dniach ubóstwa na próżno będziecie wołać do Pana, albowiem będziecie już zrujnowani i wasza zagłada będzie nieuchronna. Wtedy będziecie jęczeć i rozpaczać, mówi Pan Zastępów. Wtedy będziecie lamentować, dlaczego nie nawróciliśmy się, dlaczego zabijaliśmy proroków, rzucaliśmy w nich kamieniami i wypędzaliśmy ich. Tego dnia powiecie, jeśli pamiętalibyśmy Pana, naszego Boga, gdy dawał nam bogactwa, nie wymykałyby się nam one z rąk i nie utracilibyśmy ich, a tak odebrano je nam. Oto, gdy pozostawiamy tutaj narzędzie, jutro go nie znajdziemy. Nasze miecze giną w dniu, gdy potrzebujemy ich do bitwy. Ukryliśmy nasze skarby, ale straciliśmy je, albowiem kraj ten jest przeklęty. Dlaczego nie nawróciliśmy się, gdy głoszono nam słowo Pana? Teraz, Kraj jest przeklęty I wszystko wymyka nam się z rąk Że nie możemy niczego zachować I tak tracimy wszystko Oto otaczają nas demony Anioły tego, który chce zgubić nasze dusze Wielka jest nasza niegodziwość O Panie, czy nie możesz odwrócić od nas swego gniewu? Tak będziecie wtedy mówili Ale wypełniły się dni Waszej próby z dnia na dzień odkładaliście wasze zbawienie Aż stało się za późno I wasza zagłada stała się pewna Oto podczas swego życia chcieliście osiągnąć to, co jest niemożliwością Chcieliście być szczęśliwi, czyniąc niegodziwość Co jest sprzeczne z naturą prawości naszego wielkiego i wiecznego Boga Mieszkańcy tego kraju, słuchajcie tego, co mówię Proszę Boga aby Jego gniew odwrócił się od was Abyście się nawrócili i zostali zbawieni